Dzień dobry Państwu, przed mikrofonem Filip Szorecki oraz chorowany Paweł Skała, co słuchać? po głosie? Zaczynamy dzisiaj podcast Dwie Polski, będziemy dzisiaj rozmawiać na temat ministra Rostowskiego, partii politycznych oraz e, oczywiście nowelizacji ustawy o finansach publicznych. Dokładnie, czyli będziemy rozmawiali o dziurach, a w Polsce tematów o dziurach jest dużo, bo mogą dotyczyć dróg, budżetu i wielu, wielu innych rzeczy, nie? Tak, ale dzisiaj zajmiemy się tylko dziurą budżetową, a właściwie nie dziurą budżetową. Dziura budżetowa to jest coś, co w mediach obtrąbiono tysiąc razy i każdy już mógł spokojnie się z tym zapoznać. Ja, ja to chciałbym... wiem, ale fajnie zebrzmiało, słuchaj, nie? No, ff, ff, tak, oczywiście ale no, ja właśnie. chciałbym się przyjrzeć głównie jak e, na te wszystkie problemy finansowe naszego kochanego państwa a raczej m, m, tych wszystkich problemów, które się dzieją teraz w Sejmie e, e, zareagowały inne partie jak się e, ustawiły e, kto kogo popiera i, i z kim zamierza się to może ja zacznę od przyjrzeć. reakcji PO, słuchaj co? No, no dobra to ja, jakich problemach? No, Dobra, PO to, mamy już jest... omówione, teraz przejdźmy do reszty partii. No, no dobrze, no to tak w ogóle od początku może wprwa... znaczy w... postaram się wprowadzić naszych słuchaczy, którzy może przeleżyli pod lodem te parę chwil. Albo e... pracowali na przykład takie ja i nie mieli czasu, żeby się tym interesować. No tak, tak, tak. Znaczy nie, żebym się nie interesował żeby żebym nie był opyty do końca w temacie. Wcale tego nie powiedziałem. Przechodząc już do meritum. Trwa pierwsze czytanie nowelizacji ustawy o finansach publicznych. Chodzi o zawieszenie do końca roku sankcji nakładanych, gdy relacja długu publicznego przekracza 50%. Po prostu chodzi o to, że rząd chce zwiększyć deficyt budżetowy i będzie o ponad 20 miliardów, prawdopodobnie większy. Tak w Słuchaj, dużym ja pamiętam, ja pamiętam, że na początku lat 90. jakiś polityk, jak coś mówił o płynnym budżecie, elastycznym budżecie, pamiętasz, były takie projekty jakichś takich, wiesz, tych dziwnych prawicowych partyjek, to wtedy mówili, że to jakiś wariat i w ogóle oszołom i co to za debil jest, nie? Tak, nawet, tak, tak właśnie go określali, nawet nie przesadzam. No a mm. minęło tyle lat i nagle co? No cóż, no z znosimy progi ostrożnościowe, które już mm. Czyli tak, to nie to samo, oczywiście, co, co, co tamten proponował. Nie pamiętam z jakiej tej partii, ale wiecie, kojarzycie, możecie sprawdzić to. Ale w sumie to trochę przypomina ten pomysł, co? Tak, tak, tak. I w ogóle bardzo bardzo fajnie i obrazy wotują Wipler, który powiedział, że ten Rostowski to, to jest osoba, czym kierowca, który stwierdził, że nie będzie używał hamulca, i, i, i teraz te wszystkie zamierza progi na drodze usunąć, żeby móc szybciej w ścianę uderzyć. A to widzę, że Wippler w takim razie w odniesieniu do Rostowskiego ma ostatnio dużo fajnych powiedzonych, bo to nie jedyne takie ciekawe. Tak, tak, tak. Dużo. Zresztą zaraz będziemy właśnie o tym dyskutować, to nie tylko Wipler nie tylko, nie tylko i jest bardzo, bardzo, znaczy no cały Sejm się poustawiał w różnych kierunkach i w różnych stronach do rządu. Tak, ale jeżeli chcecie być zabawni w, na, na wiejskiej, to zarzućcie żart o Rostowskim. Nie każdy się zaśmieje, bo większość z nich już ma brodę po tym, jak zostanie 200 razy powiedziane w ciągu jednego dnia. Znaczy ma brodę po dwóch, więc trzeba uważać, żeby być kreatywnym, ale bardzo łatwo coś wymyślić nowego, nie? Dobra, zaczynamy ważne. od PiSu, co? Przechodzimy do rzeczy? Nie, bez żadnych promocji czasopisu. No ja uważam, że nie powinniśmy tak robić. Dobra. PiS oczywiście... Powiedzmy to sobie wprost. Tak... Nie róbmy polityki, robmy podcasty. W końcu jesteśmy w sieci i takie rzeczy nie ujdą nam na sucho, dobra. Tak, no to mówmy jak jest już w końcu. Więc Prawo i Sprawiedliwość oczywiście z Jarosławem Kaczyńskim na czele, postanowiło walić w bęben finansów publicznych i spróbować powołać komisję śledczą, o Tak. Ja bym to nazwał próbą, bo jeszcze pytanie... Znaczy czy... PiS, PiS, jeżeli chodzi o skuteczność polityczną pis w takich spektakularnych sprawach, to niezwykle próbują, nie? Znaczy, no tak, pytanie, czy w ogóle... Prawo i sprawiedliwość nastawia się w takich sytuacjach na jakiekolwiek osiągnięcie sukcesu. W sensie, czy nie opłaca się tylko próbować i medialnie wyjść jako osoba, która po prostu bardzo, znaczy jako Jarosław Kaczyński, jako osoba, która kontestuje obecny rząd i, i, I cały prawie. czas przegrywa? Mm. To też wiesz, Ale to, to takie... tak, znaczy... wiesz, no, to, to wiadomo, no, mają większość Platforma i PSL, więc... Znaczy tak w TV nie jest pokazywane, a przecież tam no, nie kłamią, nie? No, chyba nie. nie... No, na pewno nie. No, skoro tak pokazują, to tak musi być. E... No. W każdym razie, Jarosław Kaczyński i Prawo i Sprawiedliwość e... chcą powołania komisji śledczej e... i jest to uzasadnione tym, e... że Um, wszystkie dokonania, w cudzysłowie dokonania um, Wincenta Rostowskiego um, powinny zostać zbadane, ponieważ um, tak naprawdę um, od lat prowadzi kreatywną księgowość, u, um, ukrywa tak naprawdę prawdziwy stan finansów publicznych i, i trzeba w ogóle określić, jaki ten stan finansów publicznych jest. No właśnie i czy ma rację? Co o tym sądzisz, Filip? Um, czy czy znaczy akurat nie chciałbym w ogóle yy, może pod koniec wypowiem się jaką mam prywatną opinię na temat na temat Dobrze, tej sytuacji której... Filipa, ale przynajmniej teraz na się zobaczę wiedzą, że można poczekać na tego prywatnego Filipa, tak. zostać z nim tak wiecie, bardziej w intymnych sytuacjach dobra, a dobra, no. przejdźmy od do następnej partii yy, poza zapisem jest oczywiście Solidarna Polska która yy, odłączyła się jakiś czas temu oni z kolei... Od PiSu. Tak, to od... też jest taki trend, znaczy no, modny było w pewnym momencie odłączanie się od PiSu. No, tak. Oni z kolei chcą e, po prostu odwołania wotum nieufności. Nie, dla... Ale nie tylko oni. Nie tylko oni. E, razem z Wiplerem. To znaczy Wipler i, i Solidarna Polska chcą odwołać i tutaj właściwie to wygląda moim zdaniem bardziej niż działanie w porozumieniu to dwa niezależne pomysły odwołania, I, i, i raczej bym teraz zastanawiał się, czy bardziej zależy na odwołaniu Solidarnej Polsce i Republikanom Wiplera, czy na tym jak media zaczną odbierać, kto, kto zgłosi do wotum nieufności. I wiesz co, ja stawiam taką śmiałą tezę, wyobraź sobie, że im bardziej zależy na tym, kto y, przelansuje się po prostu z, z tym odwołaniem. Wcale im nie chodzi do końca tak naprawdę o odwołanie. Wyobrażę to sobie, że tak może być? <głos> Oczywiście, to w ogóle jakiś, nie, nie jest jakieś takie straszne zaskoczenie, ale... Nie, to była tylko taka moja śmiała teza, ale to chyba głupie, co powiedziałem. No, nie ma sensu. O ile w ogóle zbiorą podpisy, yy, bo niekoniecznie znaczy PiS pewnie się do tego przychyli ale z drugiej strony skoro będą forsować komisję śledczą to, to nie wiem czy będą chcieli poprzeć e, pomysły wyrzutków swoich znaczy wiesz, zawsze można kogoś rozliczyć, a zanim się go rozliczy jeszcze wyrzucić z pracy no, to brzmi nieźle e, poza tym, jeszcze, jeszcze mówiąc o, o tych wyrzutkach o, jakby, brzydko, to, o tych osobach, które y, ale no... oni sami przecież poszli, to są zdrajcy no dobrze, dobrze Jeszcze nie jestem zwolennikiem PiSu, ale, ale tak wiesz, no ale fakt jest faktem, oni zdradzili PiS no. Tak, wbili nóż e, niczym brutus, w każdym razie Za Srebrniki jak Judasz, a nie, to Kluzik Rostkowski no, W każdym razie, e, jeszcze Solidarna Polska Patryk Jaki, rzecznik klubu, e, powiedział, że w budżecie na 2013 rok Vincent Rostowski pomylił się o 24 miliardy złotych. Gdyby w prywatnej firmie księgowej pomylił się o tyle, to natychmiast zostałby dyscyplinarnie zwolniony. A znasz jakąś prywatną firmę, która ma taki budżet swoją drogą, że ktoś robi takie śmiałe porównania? W Polsce nie, ale podejrzewam, że ten na przykład Apple, o, na pewno mam ma podobny budżet. To, to jest firma, która podejrzewam może mieć większy budżet niż państwo polskie, ale to w ogóle, znaczy ja nie wiem czy, czy, czy mamy brnąć w te porównania, bo zaraz tam wejdą ludzie z podcastu Maggatka albo jakiegoś innego podcastu o Apple i będziemy się chłócić. I zacznę tylko komentować i mówić, że wcale nie można mieć Apple, tylko Apple na przykład i że zły akcent i że iPhone to ma taki numer, a nie taki. W ale w ogóle... Jakby to kogokolwiek normalnego w ogóle interesowało, nie? Ale dobra, rób, mówmy Dalej. Ja te, tego podcastu słucham, bo jest fajny. E, wracając do Wiplera, wracając do Wiplera, znaczy do, do, ty, ty teraz wraca, idąc do Wiplera, opuszczając Solidarną Polskę. Z kolei Wipler mówi, że lewy księgowy. Donalda Tuska powinien przestać pracować, bo to jest niemożliwe, żeby obudzić się z dnia na dzień i stwierdzić, że brakuje mu 24 miliardów złotych, czyli ogólnie mówiąc, wszyscy mówią to samo, że to jak to możliwe, że tak wszystkim brakuje tyle, że, że mu brakuje tyle pieniędzy. Poza tym Wippler używa jeszcze dosyć takiego ostrego języka i chyba pozycjonuje się dosyć w, w takim... Mm, Ostrym, ostrym podsumowaniu całej sprawy. A co takiego powiedział A, aż, chciałbym, aż chciałbym uciec od tego skojarzenia z Korwinem, ale no nie no, może przez to jest przesada, ale nie, powiedział, nie, powiedział nie, nie. Że, że Rostowski zachowuje się jak... Uwaga, uwaga, to będzie mocny Alkoholik zaszyty. Alkoho zaszyty alkoholik alkoholik. alkoholik. To jest jakiś specjalny? No. Znaczy, że co, że, że, że jaki jest taki alkoholik? No, że taki, że, że, że jest właśnie zaskoczony, że brakuje na wódka i 24 miliardów tak przy okazji. Aha. A to taki, to, że jest takim żulem typu, że panie, masz pan, no, wódkę i 24 miliardy? Tak. Nie, zaszyty, zaszyty to jest inny, to nie jest żul. Zaszyty to jest taki właśnie dobrze ubrany, z firmą taką i, i że pije codziennie, nie że wódkę, tylko że na przykład pije, no, no nie wiem, 12-letni whisky na przykład codziennie, nie? Znaczy no właśnie, jak jest zaszyty, to już nie pije. Zresztą ja już nie, nie wiem, no, no, że jest. Wszystko... No, no, pogadałem o alkoholikach, no słuchaj. Nie, ale właśnie, właśnie, wydaje mi się, że nie jestem akurat ekspertem w tym temacie. Ja wiem, że jesteś akurat skała przy, przygotowanym do tego tematu, ale może nie Nie, może innym nie, nie, nie, nie jestem. Dziękuję, nie rób mi antyreklamy yy, i czarnego pr bo to nieprawda. Yy, Filip, swoją drogą. Yy, zdjęcie, przy którym było pokazane w internecie o tym alko zaszytym alkoholiku yy, rostowskim, to tam przy okazji wippler właśnie miał taką, takie ujęcie, że wyglądało, że jakby miał Wipler taką zalaną twarz, więc to dziennikarz również złośliwie dobrał bardzo. No więc jak widać nasz podcast ma znowu charakter taki bardzo rozrywkowy, ale może nie będziemy w ogóle uciekać od tej formy. Jesteśmy po, bardzo rozrywkowi. Ale to jest, nie będzie złego w rozrywce. Jeżeli połączymy rozrywkę z mówieniem o czymś poważnym, to jest, jest dobrze. Tak, tak, tak. Więc wracając jeszcze do WiPlera to jest dla niego trudny okres, ponieważ może nie tyle trudny, co z bardzo napiętym grafikiem, bo musi jednocześnie jeździć po Polsce i budować struktury republikanów, a po drugie, musi jeszcze w Warszawie chyba zacząć prowadzić jakąś kampanię, bo złożono właśnie ćwierć miliarda podpisów za odwołaniem Hanny gronkiewicz Walc ze stanowiska prezydenta miasta, więc prawdopodobnie głowy polecą i Platforma jest powiedzmy w Warszawie co najmniej zdenerwowana. Tak, ale takie tutaj votum separatum to nie jest ćwierć miliarda Filip, tylko ćwierć miliona. Yy, ćwi, ćwierć milionów. Znaczy, no, to, to, no, ale fajna pomyłka swoją drogą, taka zabawna, ale ja wiem, z czego to wynika, bo to nie jest przez przypadek. Filip się tak tutaj pomylił, bo to właśnie cały czas mówimy o tych miliardach budżetowych i to ty właśnie, że tak przejmowałeś i nie dziwię się, że to zapadło Ci w pamięć, bo ja w sumie też się tymi miliardami przejmuję. Hej, żyjemy w tym państwie i to jest trochę niefajne, nie że tak nagle brakuje 24 miliardów. Ale wiesz, tak, tak prosto, proste myślenie, nie? Tak... Tak wiesz tak prosto pomyślisz, nie? Tak wiesz bez wgłębiania się, to, to, to nie jest dobra wiadomość, nie? To dobrze, przybliżę tą moją prywatną wypowiedź. Tak, to nie jest dobra wiadomość. No e... właśnie. E... Poza tym, jeżeli przyjrzymy się temu na przykład, co robi SLD, który jest y, rzekomo w opozycji, ja dalej będę sugerował, że oni są rzekomo w opozycji, y, to, to, to, to nie, nie mam ni niestety do, do dobrego o, o... Nie, nie, nie mam dobrego nastawienia co, co do tego, co się będzie działo w Sejmie w najbliższym czasie, to znaczy tych wszystkich wotum nieufności, i komisji śledczych i innych rzeczy, bo, PiS, bo, bo, bo SLD nie, ani nie poprze odwołania, ani nie poprze komisji śledczej będą mówić, że Vincent Rostowski jest niekompetentny i w związku z tym nic z tym nie zrobią. No to przynajmniej wiemy Słuchaj, już, kim w końcu jest Leszek Miller w związku Donalda Tuska i Leszka Millera a właściwie romansie, a mianowicie jest jednak kobietą, no bo widzisz, tak kokietuje, nie? No tak, albo... W poprzednim odcinku się zastanawialiśmy, więc teraz, proszę Państwa, znamy odpowiedź. W każdym razie SLD w ogóle wykonuje takie dosyć dziwne ruchy kierunku i pro, i antyrządowe i chcą jednocześnie niezbyt walić w rząd Donalda Tuska, jednocześnie no, nie wypada im znowu nic nie powiedzieć. SLD właśnie, jak już mówiłem przed chwilą, zachowuje się po prostu jak panienka na wydaniu. To być, może, być może. W każdym razie na Facebooku wstawiają również... Czy to się nazywa, powinno się nazywać memem, czy na przykład ikonografiką, bo ja mam wątpliwości Wiesz w ogóle. Co? To coś, co bardzo chciałoby być memem, a jest tak bardzo nieudanym memem, że ciężko to nazwać memem po prostu. Ale na pewno taki był, taki był zamiar, ta, ta rycina miała być memem wrzucimy linka oczywiście gdzieś tam pod audycją i tak dalej bo myślę, tak, że warto obejrzeć można obejrzeć w, na, w formie wideo to wid, wid, nasi słuchacze już widzą w ogóle a, a ale nie każdy audio wideo. mogą zobaczyć na, na naszej stronie dwie przy okazji polecamy mój boże e... świetna strona słuchajcie znaczy tak mi ktoś mówił, znajomy jakiś. Tylko w każdym razie, już schodząc z tych studentów, którzy chyba na praktykach wakacyjnych robią im te grafiki w pęcie, Leszek Miller powiedział zamiast to Wincenty Rostowskim dla odmiany: nazwał niebywałym skandalem to, że plan debaty nad ustawą jest taki, że kluby parlamentarne będą miały 5 minut na zabranie głosu. I to w sumie też jest dosyć istotne. No, jak na 24 miliardy podzielimy na 5 minut razy ilość klubów, to trochę mało, nie? No troszeczkę bo mało, to, to, to... My już więcej rozmawiamy niż... To, to minut, będzie raczej taka sobie. ciężka, ciężka debata w ogóle, bo... Bardziej. Bardziej. Deba, debata no. pięciominutowa, wiesz... To. To, to, to będzie dosyć, dosyć zabawne z, z tego punktu widzenia. Podejrzewam, że wszyscy dziennikarze się skupią wtedy na tych wypowiedziach liderów partii i później będą, po prostu ta debata będzie trwać w mediach. Co w sumie dla mnie. No ale patrz, patrz, patrz, patrz, patrz w jakie dobrej pozycji tu jest Wipler, nie. No tak, tak, zdecydowanie. Zdecydowanie. Jak, Republik rozumiej. Republikanie będą jedyną partią, która wypowie się w całości. No Do, dobra, wiesz, no. A na przykład Jarosław Gowin, mnie bardzo ciekawi, milczy i nic nie pokazuje, że tak powiem, nie, nie odsłania twarzy, człowieko pokerowym, wiesz. Polska zacznie uwzględniać, uwzględniać w PKB tak zwaną czarną gospodarkę, czyli wpływy z prostytucji, z handlu narkotykami i zatrudnienia pracowników na czarno. I handlu bronią. I, i, I ze wszystkim. Nie, to, o, to się, o to się chyba wie, większość naszych słuchaczy akurat nie oburza. W każdym, w każdym razie e, zaczniemy uwzględniać to w PKB, więc PKB nam prawdopodobnie skoczy do góry jakoś, tak, może nawet radykalnie. Ale nie jest to tym razem zasługa ani Wincenta Rostowskiego, ani rządu Donalda Tuska. Jest to po prostu nakaz Unii Europejskiej. E... Ale oni się nie muszą stosować, przecież Unia Europejska nie ma swoich dywizji pancernych no nie ma, nie ma W więc... przeciwieństwie do Watykanu, tak Palikot mówił przynajmniej tak, no, no właśnie, warto wrócić do, jeszcze do, do, do Palikota który, który jest gotowy poprzeć wniosek Solidarnej Polski o wotum nieufności chociaż ha, jeszcze nie wyklucza, sorry, skrajności. To, to powiedział, że to jest sprawa niepewna i jeszcze nie chce potwierdzić na 100% więc będzie trzymał w szachu czy to jego pa, pa, paręnaście procent poprze czy, czy, czy, czy, czy, czy nie poprze no widzisz, czyli tutaj y, Palikot próbuje uwieść ziobrę. No, nowe nowe z romansy. Pewnością, z pewnością. Ale to jest w ogóle, słuchaj, nie no wiadomo, że to tak do końca nie jest, ale tak przekładając to takie, wiesz, pewne anegdotki, czy powiedzmy, e, robiąc z tego takie romanse, to zobacz, jaka ciekawa historia miłosna tutaj wyszła, wiesz. Tak, on z prawicy, on z lewicy i dwie rodziny, które nie, nie dobrze miesza z tym, z i Platformy wyszli. Dobra, nawiasem mówiąc jeszcze, co, co warto, o czym warto wspomnieć w, przy tej aferze, jeżeli tak to możemy nazwać budżetowej, Powstał, może nie, nie tyle mem, co taki zwrot, który został powszechnie zasto-, zastosował e, palikot i powtarzał za nim Wipler i paru innych jeszcze posłów, e, dziura Rostowskiego. E, d, d, dziura Rostowskiego, k, f, e, która, która jest przykładem właśnie w jaki sposób prostymi takimi zabiegami słownymi i w ogóle m, używając takiego prostego sformułowania e, pozycjonuje się jednocześnie e, i samego Rostowskiego i stan budżetu państwa i w ogóle kumuluje niezadowolenie społeczne z tego, e, z, z, z tego ministra, który, który już ma chyba bardzo słaby wizerunek no ma i właściwie każdy atak na Rostowskiego jest fajnym sposobem, żeby poprawić sobie wizerunek tak, dokładnie. Bo nawet dzisiaj, słuchaj, wyobraź sobie, że oglądałem taki y, program, zanim zaczęliśmy to nagrywać, który się nazywa coś ze szkłem, tam, nie wiem, potrzaskane szkło, czy coś takiego. O 22 na TVN24 leci, kojarzysz może? Z złamana soczewka, jakaś, nie wiem, roztrzaskane szkło, jakieś, tak, kiepskie to jest. W żywym zgierciadle, to z pewnością to nie, nie, nie, nie, nie, nie nie. inaczej jakoś, no coś tam było jakiś tak w jakichś tak oczach w każdym razie wiesz, że naprawdę zapomniałeś ten program nazywa z wrażenia że tak to przekręcamy no, w każdym razie przed chwilą mówiła sobie taka kobieta w szkole kontaktowym nazwę, że tutaj nie wspomniałem oczywiście na audycji, że jakby no, no, nie popiera na co dzień Kaczyńskiego wręcz go nie lubi, bo jest lemmingiem w domyśle ale co do Rostowskiego to się zgadza, że Rostowski jednak nie jest za dobry i trzeba go eksmitować Czy, czy, jakoś. czy, czy ty powiedziałeś, że Kaczyński jest lemingiem? Nie, ta kobieta jest lemingiem. A, no ja swoją drogą... A co jeżeli właśnie Kaczyński jest lemingiem? Nie, no tak tylko mi się wiesz, ja to w, w ogóle to dosyć radykalnie dziwne. Um, ale, um, ale jeszcze... jeszcze Warto w ogóle przytoczyć podczas tej całej debaty, tak już abstrahując od tych programów na TV nieśmiesznych, badanie cebosu. W 1999 roku, czyli 14 lat temu, zbadano, jak wielu Polaków uważa, że obowiązkiem obywatela Polski jest płacenie podatków i było to 87%. No i nastąpił, w tym, w tym roku było badanie kolejne i e, nastąpił spadek, 76%, uważam, oh. więc, więc to wszystko pokazuje, że prawdopodobnie, czy znaczy tak myślę, ja stawiam swoją śmiałą hipotezę, że zaufanie do, e, do państwa polskiego, do jego stabilności, do jej stabilności gospodarki, do wypłacania emerytury, to tak jak było z tym OFE, może ulegać cały czas osłabieniu, jeżeli rząd nie weźmie się poważnie do, no, właściwie nie do nie. roboty, bo oni pracują tylko, tylko w innym kierunku. W sensie, Ale To nie e... dlatego. To wszystko przez, wszystko przez libertariany, którzy podkopują wiarę w państwo po prostu. Aha, no tak. Libertarianie są całym złem, całym złem tego świata. E, mówiąc, mówiąc językiem tych ludzi. Praca u podstaw ostro zaorała zaufanie do państwa. No dobrze, no dobrze. W takim razie a, możemy jeszcze jednej rzeczy wspomnieć. Nagrywamy a, to jest wspomnijmy. tam dwadzieścia parę minut, więc jeszcze mamy powiedzmy minutę, żeby, żeby coś pokazać naszym słuchaczom na blogu albo na wideo. Na Oto, co widzicie, to jest obrazek, który wrzucił Jarosław Gowin na Facebooka. Roztropne pytanie naszych słuchaczy mogłoby w ogóle... Po co? Co to jest? Co ono przedstawia? Odpowiadam, na, na obrazku jest Donald Tusk, taki, taki wychudzony bardzo i ja, uśmiechnięty, ładny Jarosław Gowin. No to nie jest, nie jest przypadek, nie? Też zauważyłem, że ten Gowin taki tu przystojny jest jednak, a ten Tusk taki... Dobrze, w każdym razie na, na obrazku już wszyscy wiedzą i, i widzą, co widać i to w sumie wystarczy spojrzeć, ale to było dla tych, którzy słuchają w wersji audio i, i nie, nie są w stanie spojrzeć. Ale o co poprosił Jarosław Gowin swoich fanów na Facebooku, bo tam ma mnóstwo ludzi, którzy kliknęli lubię to przy jego profilu i skierował do nich prośbę, żeby uzupełnili dymki, bo, które się unoszą nad ich głowami. Żeby zrobili coś w rodzaju komiksu internetowego, bo, bo właściwie to jak wyobrażają sobie dyskusję z Donaldem Tuskiem, Jarosława Gowina, E, oczywiście dodajmy, że tej debata Donalda Tuska z Jarosławem Gowinem wcale nie jest pewna, bo Donald Tusk nie wiadomo czy w ogóle będzie chciał debatować z Jarosławem Gowinem i Jarosław Gowin robi teraz wszystko żeby e, debata z Tuskiem stała się e, jak najbardziej prawdopodobnym scenariuszem e, jednakowoż nie, nie trzeba być chyba ekspertem od, ani politologiem, ani, ani znać się na polityce, żeby zauważyć, że Jarosław Gowin kieruje swój przekaz tylko i wyłącznie do swoich wyborców, a nie do członków Platformy Obywatelskiej. No i tym optymistycznym zakończeniem, optymistycznym? nie wiem, znaczy no. takim przewrotnym no w sumie, no w, w, nie, to, to tym... jest przewrotne skandydować na e, lidera Platformy Obywatelskiej, a kierować przekaz tylko i wyłącznie do e, ludzi, którzy tak naprawdę w tym głosowaniu na lidera nie będą mieli w ogóle wpływu. No, no. więc tym... Obtym, przewrotnym nie, akcentem. Nie, nie, przewrotnym, czekaj jeszcze raz. Tym opty... Kurde. Ob tym przewrotnym y, ak akcentem, o, już teraz mi się uda, tym przewrotnym akcentem kończymy ten odcinek, o. Tak, przed mikrofonami Filip Szalecki. oraz zmęczony i chory Paweł Skała, co było słychać w gorszych momentach tej audycji. Na razie. Zapraszamy, zapraszamy was jeszcze na dwiepolski.pl Wpadajcie, czytajcie i odwiedzajcie naszych, I, naszych znajomych podcastowych. I polubowujcie nas na Facebooku. Agent Tomasz Słuchajcie, agenta Tomasza. Agent Tomasz. Ja nie umiem tak mówić, jak on. Umiem czy nie? Nie umiem. Agent Tomasz. Nie idzie mi tak źle. No, słuchajcie. W każdym razie go i, i bo, bo, bo, bo... Nas też.